Mielenie ze Zorem. Witam Cię ze Zoro. Wita się z Państwem Joanna Mieszkowiurkiewicz oraz mój znakomity kolega. Kłaniający się niziuteńko ze Zoro. To nasza piąta z kolei rozmowa na temat naszej narodowej tragedii, czyli 10 kwietnia 2010 roku. Przez wielu nazywanej niesłusznie katastrofą smoleńską. Dlaczego niesłusznie? O tym rozmawialiśmy już przed tym i chcemy porozmawiać znowu dzisiaj. Oboje jesteśmy zdania, że na tej obleśnej łączce na rubieżach północnego lotniska wojskowego w Smoleńsku nie miała miejsca żadna katastrofa. Powiedzieliśmy na ten temat już wiele w poprzednich naszych spotkaniach, do wysłuchania, których Państwa zapraszamy. Uważamy, podobnie jak nasz kolega, bloger Free Your Mind, dla wygody w skrócie nazywany FIM), że 10 kwietnia 2010 roku miała tam miejsce i nie tylko tam, tak zwana maskirowka. Czasami, Zezoro, gdyby wam zagadnięta na ten temat i rzucam to słowo maskirowka, widzę na twarzy mojego interlokutora łagodny uśmiech pobłażania. Czy słusznie? Z różnych powodów słusznie i niesłusznie. Taka dialektyka obowiązuje. Jak dla kogo, prawda? Dla jednych coś jest śmieszne, dla innych jest zabawne, a dla jeszcze innych może być wręcz tragiczne. Wszystko zależy od poziomu intelektualnego i zasobu wiedzy na konkretny temat. Maskirowka jako taka jest chyba tutaj kluczowa, jako pojęcie, co to oznacza i dlaczego jest używana przez ludzi, którzy się temu przyglądają, z takim uporem, jakby ktoś powiedział, godnym lepszej sprawy, a z drugiej strony czemu adwersarze szermują tym hasłem, czemu go usiłują zdyskredytować, czemu się tak do niego przyczepiają. Warto się przyjrzeć temu pojęciu, co to jest. Wtedy To nie jest jednoznaczne z tym naszym polskim odpowiednikiem inscenizacja, bo inscenizacja jest czysto teatralna i to jest, zdaje się, statyczna sprawa w jednym miejscu, prawda, jak w teatrze, czy na planie filmu. Natomiast maskierowka to jest coś o wiele, wiele większego. No właśnie, co to jest maskierowka? To może na wstępie... Ja przeczytam, albo ty przeczytasz tę kluczową stronę definicyjną z książki naszego kolegi. Ale ja to nie mam teraz. Służę pani uprzejmie, bo ja jestem gotowy. E, ja przeczytam to jednym ciurkiem e, w, w miarę sprawnie, a ty no, odniesiesz się do tego, co tu może być niezrozumiałe. Czyli chodzi ci teraz o to, o co pisał Suworow, tak? Tak, to jest kluczowy wyimek z jego książki. On napisał tych książek kilka. One, wszystkie te książki są przetłumaczone na polski i są dostępne, są w innych językach. To jest pisarz, twórca praktyk. Człowiek, który uciekł ze Związku Sowieckiego do Ameryki. Jest jeden z najważniejszych ujawnionych aktywów obecnie kontrwywiadu amerykańskiego. I wiele informacji przekazał, które były no, po prostu absolutnie rewelacyjne w tym znaczeniu, że te raporty, które on przygotowywał dla sztabu i dla prezydenta amerykańskiego, były takiej miary, że większość nie wierzyła w ich prawidłowość do momentu, kiedy prognozy nakreślone na podstawie tych wiadomości nie okazywały się trafne. On potrafił przewidzieć pewne zdarzenia strategiczne z wyprzedzeniem Wieloletnim. Dzięki temu, właśnie, że, że miał prawidłowy ogląd sytuacji. I przede wszystkim był wysokim oficerem, no właśnie, e, rosyjskiego wywiadu, radzieckiego wywiadu wojskowego GRU. Głównie, raz widoczne jego uprawnienie. I z tej książki jego, y, tej naj, najbardziej znanej, jest ta kluczowa strona, którą, gdzie on przedstawia definicję, i to przeczytajmy, co to jest maskierowka. nas i maskierowka. Przestrzeganie tajemnicy w każdej możliwej dziedzinie życia i doprowadzona do perfekcji sztuka dezinformacji były najskuteczniejszą bronią Armii Radzieckiej i całego reżimu komunistycznego. Dla celów zachowania wojskowych tajemnic i dezinformowania przeciwnika w końcu lat 60. w Sztabie Generalnym utworzono Główny Zarząd Maskowania Strategicznego GUSM Główny i uprawnienie Strategicznej Maskierowki. Termin maskierowka czyli maskowanie, kamuflaż, oznaczał wszystko, co odnosiło się do spraw zachowania tajemnicy i stworzenia u przeciwnika fałszywej opinii o planach i zamierzeniach radzieckiego dowództwa. GUSM i GRU wykorzystywały różne metody działania, ale ich pole walki było wspólne. Wymagania stawiane oficerom obu służb były podobne, biegłe posługiwanie się językami obcymi i rozległa wiedza o przeciwniku. Nie przez przypadek w momencie powstania GUSM do nowego zarządu skierowano wielu oficerów i generałów uprzednio pełniących służbę w wywiadzie wojskowym. Kadrę dowódczą GUSM zasilili m.in. generałowie dywizji Daszewski, Czerniajew i Milstein. Na szczególną uwagę zasłużył ostatni z wymienionych. I na tym bym skończył, na tym wprowadzeniu. Fachowcy wiedzą, o kim jest mowa. To są generałowie z najwyższej półki, strategzy, którzy uformowali nową służbę. Która to z kolei, ta, ta, ta nowa wydzielona służba, ten departament wydzielony z gieru, no, zajmował się właśnie maskierowką, czyli jakby specyficzne działanie strategiczne wydzielone w strukturze wywiadu, do czego to służy. I z drugiej strony spojrzenie. To tu mamy lata 60., to jest definicja oficjalnej doktryny radzieckiej z lat 60., czyli powojennych rozkwit możliwości technicznych i intelektualnych wojska sowieckiego, które wygrało wojnę, tak, zbudowało po wojnie bombę atomową i termojądrową i umocniło swoje panowanie na połowie globu. Z drugiej strony mamy, to jest ciekawe, nadążanie w tym samym kierunku podążanie, czyli konwergencja tak zwana. Pod koniec lat 80., na początku lat 90. została opracowana, czy wdrożona, okrzepła, czy wykrystalizowała się nowa doktryna strategiczna amerykańska, czy natowska, polegająca na zespoleniu różnych nowych dziedzin, zwłaszcza głównie elektroniki, komputerów, wywiadu elektronicznego, o inne działania. I pojawiło się pojęcie tak zwanej wojny informacyjnej. Jak się bliżej przyjrzeć, ogólne pojęcie maskierowka, czyli w sensie ogólnym, tak jak tutaj zarysowany strategicznym, oraz termin wojna informacyjna, czyli information war, information warfare to są synonimy. I na przykładach można to pokazać w ostatnich latach, jak Amerykanie podążają w tę stronę i obie te doktryny praktycznie nie tyle się uzupełniają, co wręcz są swoimi bliźniaczymi odbiciami, oczywiście przy zachowaniu wszystkich kulturowych proporcji i historycznych zaszłości, ale aż jest uderzające, jak się spojrzy bliżej na to, jak bardzo one są do siebie podobne. Wojna informacyjna. Co ona obejmuje? Okazuje się, że według podręczników z lat 90. i obecnie z wieku XXI, ono no, obejmuje wszystkie działania, które dotyczą informacji. Nie tylko wywiad elektroniczny, i maskowanie, zagłuszanie, wojnę hakerską, komputerową i tak dalej, ale też wojnę psychologiczną na przykład. Operacje czy działania y, propagandowe, kampanie PR-owskie. PR to też jest wojna informacyjna. Jeżeli ktoś prowadzi kampanię reklamową, przysłowiowego proszku do prania, na podobnych zasadach prowadzone są kampanie pewnych idei, pewnych zamierzeń. Robi się kampanie pr w celu zdyskredytowania na przykład grupy państw w ramach przygotowania ofensywy militarnej. Przygotowuje się społeczeństwo do tego, żeby zmienić ich postawy na przykład do przygotowywanej w, w sztabie wojny. To można obserwować teraz na ekranach telewizorów, w gazetach. Mamy przecież wiele konfliktów lokalnych. Mamy ostatnio na gorąco niemalże w zeszłym roku tak zwaną wiosnę ludów w Afryce, kiedy poszczególne e, reżimy lokalne upadały, zostały zamieniane na inne. Mamy przykład ostatni Libina, e, mamy przykłady teraz przygotowania propagandowego, propagandowego do konfliktu na Bliskim Wschodzie, który przechodzi powoli w fazę gorącą. To są wszystko rzeczy, które warto obserwować, bo widać tam jak, jak w soczewce zastosowanie wojny informacyjnej. To jest wojna totalna, nieustająca, prowadzona wszystkimi dostępnymi metodami komunikacji i obejmująca praktycznie wszystkie dziedziny życia. Tutaj można wymienić poszczególne sektory. To, to, to jest wojna na przykład, cyberwojna, tak? komputery, szyfrowanie, łamanie zabezpieczeń, atakowanie infrastruktury komputerowej przeciwnika. Mamy wojnę psychologiczną, mamy operacje propagandowe, gdzie się lansuje pewne idee tylko w wyższości na przykład naszej kultury nad kulturą wroga. Tak? Albo lansuje się pewne tezy długofalowo, tu jest podręcznikowy przykład tak zwana wojna cywilizacji. Od kilkudziesięciu lat lansowana teza przez Samuela Huntingtona można łatwo wykazać tak zwany Clash of Civilization, jego książka podstawowa i całe cała grupa wydawni z tym związanych, które się na niego powołują, bo to jest wybitny naukowiec, cała ta doktryna, okazuje się, to jest nic innego, jak wykwit pewnej kampanii propagandowej. Dlaczego? Bo widać efekty działań, które razem z tą kampanią są prowadzone, współbieżne na przestrzeni lat. To jest wojna. Wojna informacyjna. Wojna o informację i wojna informacją. Dobrze. Wojna przeciwko komu? Przede wszystkim przeciwko społeczeństwom, które są niesłychanie łatwowierne, naiwne, prawda? Bo są, ludzie są przekonani, że kłamstwo oczywiście to gdzie indziej, ale u nas to jest niemożliwe. I to wydaje mi się, że chodzi po prostu przede wszystkim o zniewolenie, ubezwłasnowolnienie społeczeństw, prawda? Celów poszczególnych działań, bo one są, odbywają się na różnych poziomach. Cele poszczególnych działań mogą być różnorakie, częściowo nawet ze sobą sprzeczne na poszczególnych etapach. Praktycznie nic przyrodzie przebiega liniowo. To, co wczoraj prowadziło w lewo, może jutro okazać się, że prowadzi w prawo. Na różnych poziomach oglądu pewne zjawiska nabierają bardziej wyrazistych albo mniej wyrazistych cech. Po to zależy od sposobu ujęcia danego zagadnienia. Cel długofalowy, strategiczny na pewno jest urabianie opinii społecznej. Im bardziej ona będzie podatna na to e, urabianie, tym lepiej. To znaczy im głupsze będzie społeczeństwo, im bardziej będzie dawało się urabiać przez telewizję, mas środki masowego przekazu, tym dla propagatorów jest łatwiej, bo będą no, musieli wkładać mniej wysiłków w swoje działania. Niemniej, jakby nie było wyrafinowane społeczeństwo, i odporne i impregnowane na indoktrynację, to zawsze można do niego z fałszywym przekazem dotrzeć. Jest tylko kwestia jego wyrafinowania. Jeżeli jest prymitywne społeczeństwo, otumanione, no to wystarczy im każde kłamstwo. Tak? Jeżeli jest bardziej wyrafinowane, wykształcone i krytyczne, poddające krytycznej ocenie własnej własnym rozumem poszczególne działania, czy informacje, które się pojawiają w, w środkach masowego przekazu, Trudniej ich przekonać, tak? Trudniej pokonać tej ich obrony, ale każdą obronę można przełamać. Jest pytanie, jakimi środkami, tak? Jakimi nakładami? No, oczywiście, też do jakiej grupy docelowej jest to skierowane, naturalnie. Mhm. Jak w każdym działaniu. Na każdego przeciwnika, na każdego mistrza znajdzie się jeszcze lepszy mistrz. Mhm. To jest nieustające e, zmaganie. Prawdy trzeba bronić i, i o prawdę trzeba zabiegać. Żeby z, zdobyć wiedzę, trzeba się mocno natrudzić. I jeszcze jedno. Nic nie jest dane na wieczność. Jeżeli ktoś twierdzi, że ma, posiada absolutną prawdę i to już mu wystarcza, no to znaczy, że on nie ma żadnej prawdy, bo, bo niestety ją trzeba zdobywać cały czas. Po to, żeby nie zostać z tyłu, żeby się nie dać oszukać. Prawdy trzeba poszukiwać wytrwale, bo jest ona cenna i wiedzą to wszyscy kłamcy jak bardzo jest cenna bo tylko ona daje dobry skutek wobec tego będą używali wszystkich środków żeby tę prawdę zakłamać, oszukać podmienić by nie dać szansy przeciwnikowi z tej prawdy skorzystać na tym polega właśnie wojna informacyjna oszukiwanie przeciwnika Oszukiwanie przeciwnika i przykro pomyśleć, że mm, jesteśmy przeciwnikiem dla tych, którzy nas okłamują. Ale nie, tyle tylko, nie tylko, że oni nas okłamują, że tak powiem, z góry na dół, czyli od nich tam z góry do nas na dół, ale też to jest przecież zadanie tej dezinformacji strategicznej. Sieją po prostu zamęt, podsycają konflikty, uniemożliwiają w ogóle porozumienie się poziome w społeczeństwie czy też w grupach poszczególnych, rozmaitych, bo tutaj może chodzić i o ekonomię, i o kulturę, czy o wojsko itd. Także to może być adresowane nie tylko do nas wszystkich, do całej opinii publicznej, ale i do wąskiej części. Czyli może być również takie manipulowanie elitami decyzyjnymi, prawda? Chodzi o to, żebyśmy przede wszystkim nie mieli informacji właściwych lub też mieli te informacje ograniczone, zmanipulowane. Ja w każdej grze przeciwnik, jeżeli jest dwóch na przykład grających przeciwników, grających ograniczony zasób, tak? prowadzą partie między sobą, posługują się różnymi sztuczkami i chwytami, żeby osiągnąć przewagę i ją ugruntować i pokonać przeciwnika. W takiej grze ważne jest rozpoznanie sytuacji, ogląd tego, jak, jak wygląda aktualna sytuacja na planszy, ale równie ważne, a może nawet ważniejsze jest rozpoznanie techniki gry przeciwnika, jego zamierzeń, jego wiedzy o stanie rozgrywki, jego sposobu reagowania, po to, żeby móc te informacje aktywnie wykorzystać. Więc odbywa się to na takiej zasadzie luster. Pierwszy poziom tej gr grze luster to jest, co ja wiem o sobie, by samoświadomość. To, co ja mam, co, co wiem, co potrafię, co zamierzam, mój ogląd sytuacji obecnej. Drugi poziom to jest, co ja wiem o przeciwniku. Tak? Wiedza, którą mam na jego temat. Całość co, jego zasoby, to, co jego wiedza, jego zamierzenia. Ale następny etap to jest, to jest lustro już odbite. Co ja wiem o przeciwniku, że on wie o mnie? To znaczy, co mogę się dowiedzieć o jego obrazie mojej osoby? Tak? Co on wie o mnie? Co on wie o mnie? Jeżeli mógłby wpłynąć na to, co on wie o mnie, to mogę się obronić przed jego atakiem, a mogę też skierować jego atak w inną stronę. Ale jest jeszcze następny poziom w tej zabawie z lustrami. Co ja wiem o nim, że on wie o mnie, że ja wiem o nim? Rozumiemy się? To jest reakcja odbita. Czyli to interakcja występuje w tej wymianie informacji. W tej wymianie informacji o sobie w czasie gry, w czasie zmagania na każdym z tych etapów można wprowadzić zamieszanie, oszustwo w postaci zakrywania czy maskowania i w postaci świadomego kłamania. Wprowadzamy w ten sposób w błąd przeciwnika co do naszych umiejętności, co do naszych zamierzeń, co do naszej wiedzy, co do naszego działania. I dzięki temu, że ten fałszywy obraz u niego w głowie stworzymy na nasz temat czy na temat naszych działań, to kierujemy go w niewłaściwą stronę i dzięki temu zdobywamy przewagę. Na tym polega wojna informacyjna, na tym polega gra wywiadów, na tym polega gra luster, przysłowiowa. Tak to się nazywa właśnie, gra luster w propagandzie. To jest właśnie to, zmylenie, tworzenie fałszywego obrazu na temat siebie, na temat przeciwnika, na temat sytuacji, na temat rozwoju wypadków. Tyle tylko, że w praktyce, jeżeli chodzi o kłamstwa i manipulacje wobec społeczeństwa, czy też przeciwko społeczeństwu, niestety dzieje się najczęściej tak, że nawet jeśli kłamstwa zostaną zdemaskowane, a kłamca zmuszony zostanie do odwołania swoich nieprawdziwych informacji, to i tak te informacje jakoś już się zakotwiczyły w świadomości. Gdzieś tam zostaną, dementi będą szybko zapomniane. Natomiast zgodnie z tym, co podobno twierdził Goebbels, kłamstwo powtórzone ileś tam razy staje się prawdą. I to jest to smutne, prawda? Ale jak się to wszystko ma teraz do naszego 10 kwietnia? Właśnie. Ja może powiem przykład, który ja uważam, kiedy Stan Zjednoczony konkretnie, czy cały blok NATO, wstąpił w na tę drogę wojny informacyjnej, moim zdaniem. To jest przełomowy moment w historii kina, telewizji, środków masowego przekazu i właśnie propagandy, mianowicie pierwsza wojna w Zatoce, wprowadzenie telewizji CNN na pole walki. Odbyło się to, czyli wojna była, od tego momentu wojny są transmitowane na żywo, tak? Czyli możemy je zobaczyć w domu, przy śniadaniu, czy podczas obiadu, co się dzieje na faktycznym polu walki teraz, w tej chwili, w tym momencie online. No, można powiedzieć, że to jest infotainment czy wartainment, rozrywka wojenna. Taka definicja jest, też jest dopuszczalna, ale ona jest bardzo pobieżna. Pod spodem kryją się ogromne pokłady, całe piętra zmian psychologicznych i też wojskowych. Otóż od tego momentu, czyli telewizja CNN została wprowadzona na pole walki, są stosowane zupełnie inne środki propagandy masowej, mianowicie te same metody, które były stosowane już za Stalina w telewizji radzieckiej zostały obecnie wprowadzone na skalę globalną również przez NATO. Propaganda totalna. Dlaczego? Mówię, że ona jest totalna. Dlatego, że mimo, że środki przekazu są rozproszone i teoretycznie są wolne, czy w znaczeniu, że nie są kontrolowane centralnie, jest centralnie kontrolowana informacja i przekaz. Na czym to polega? Tylko dopuszczeni, autoryzowani reporterzy, którzy są wyszkoleni do, przez sztab w kontrolowanych warunkach mają dostęp do informacji i mogą ją propagować. Te obrazki z pola walki, czyli te wybuchające rakiety, prawda, naloty i tak dalej, to są tylko dopuszczone obrazy, prawda, przefiltrowane przez, tak, przez cenzurę wojskową i żadnych innych nie ma, bo na wojnę Inni reporterzy, którzy tam by chcieli się dostać, nie są wpuszczani po prostu. Wojsko ich tam nie dopuszcza. Więc pokazuje się na ekranach telewizorów ściśle ocenzurowany obraz. Dokładnie tak, jak było to u nas. Główny Urząd Kontroli Publikacji Widowisk, czyli tak zwana cenzura, przed publikacją czegokolwiek musi dać stempel. I to samo dzieje się właśnie w tych działaniach wojennych. Co prawda telewizja Siena nie jest wolna, może sobie pokazywać, co chce i tak dalej, ale ona jest jedyna, która to pokazuje, bo, bo nikt inny nie ma zezwolenia. Jak to nie ma? No, można się zgłosić oczywiście, inne redakcje też zostaną dopuszczone, ale pod światłym przewództwem jakiegoś oficera prowadzącego konkretnego studia mogą nadawać ściśle wyfiltrowane obrazy. Tak to wygląda. Tak, przypomniało mi się, to są już dawne czasy, ta pierwsza wojna w Zatoce Perskiej, ten najazd na Bagdad. Otóż przypomniało mi się, że wówczas wielkie wzburzenie w kręgach dziennikarskich wywołało odkrycie, że reporterka, która rzekomo zdawała relacje bezpośrednio z pola walki, w istocie stała w studio, a film z polem walki był wyświetlany za jej plecami. Natomiast jeżeli chodzi o drugą wojnę w Zatoce Perskiej, to już wtedy CNN się lepiej urządziła, dlatego że wówczas na dachu hotelu Rashid w Bagdadzie zostało zainstalowane takie studio, skąd można było nadawać na cały świat reportaże z bezpośrednich działań wojennych, z odpowiednimi oczywiście ustawionymi kamerami itd. Czy uważasz telewizję czy rozgłośnię BBC za wiarygodną? Nie no to jesteś wyjątkiem, bo większość świata uważa BBC za wzorzec rzetelności ja też należę do fanów BBC bo lubię ich serwisy, bo są rzetelne w tym znaczeniu profesjonalnym są dobrze wykonane materiały pisane i audiowizualne są robione dobrze ale tam przykład na tej nierzetelności, bo tu akurat się zgadzam że żadna z tych central informacyjnych czy minister sprawdy nie jest rzetelna i wiarygodna dzisiaj w dobie wojny informacyjnej. Z ostatnich miesięcy obraz, transmisja, reportaż na żywo rzekomo z Egiptu. Zamieszki. Mubarak upada. Już już od kilku dni trwają tam zamieszki na ulicach, protesty. Palą flagi. Ludzie tysiącami wylegli na centralny plac Kairu i żądają ustąpienia Mubaraka. No i Przykrość. Film, który pokazany później został skopiowany na YouTubie, okazuje się, jest zupełnie innego wydarzenia. Owszem, z protestów, tak, z zamieszek, tak. Palą opony, tak. No, ale nie w Egipcie. Tylko na nieszczęście. W Indiach. Ludzie trochę smagli, też opaleni słońcem, no ale niestety no, pokazano flagi. Gdzieś w urywku się pokazała flaga indyjska. Jeden z ostatnich przykładów. No wiesz, ja mogę Ci jeszcze dodać przykład z wojny irackiej, kiedy cały świat obiegły zdjęcia. Z kolei były to zdjęcia CNN z obalania wielkiego posągu Saddama Adama Husseina. I Kamery pokazywały tłumy ludzi, którzy z radością obalają za pomocą wielu lin ten ogromny posąg. Tymczasem kilka dni później złośliwi reporterzy, że tam byli na miejscu, wysłali poprzez internet na cały świat zdjęcia z lotu ptaka pokazujące, że była tam mała grupka ludzi opłaconych, którzy mieli ten posąg obalić i po prostu w koło było zupełnie puste, pusty był ten plac. Rozumiesz, filmowano ich z wielkiego zbliżenia i wydawało się, że ich jest tak dużo i że oni są bardzo entuzjastycznie, to robią i tak dalej. Tymczasem właściwie miasto zamarło całkowicie. To jest też właśnie przykład tej manipulacji. Ja mam jeszcze bardziej uderzający, telewizyjny przykład. Na dużą skalę z Libii, na dwa tygodnie, czy trzy tygodnie przed ustąpieniem Kaddafiego, jak go tam złapali, nakręcono film, relacje, rzekomo na gorąco z placu, z zamieszek na tym placu w Trypolisie. Jest tam taki charakterystyczny dosyć, ma specyficzną architekturę ten plac. Tysiące ludzi są na, na tym obrazie zarejestrowane, że wymachują tam transparentami, wznoszą okrzyki i tak dalej, że to już jest koniec. Kaddafi upadł, bo to ludzie zrobili rewolucję, wyszli na ten plac i już nie ma. Uciekł. Dyktator uciekł, bo zreiterował. Okazuje się, i to wykryli internauci po przybliż... przyjrzeniu się tym, tym obrazkom i znaleźli później też na, na Google Maps studio filmowe, gdzie to było nagrywane. Okazuje się, że ten plac to była replika, telewizyjna replika prawdziwego placu z Tripolisu, tylko w skali 1 do jednego. Ta cała maskarada została zrobiona zmontowana z desek i w stylu hollywoodzkim i, i papier maszy, i plastiku w Dubaju, niedaleko plaży. I można ją było znaleźć właśnie w Google Maps i internaci to zrobili. Udowodnili, że, że to jest maskarada i na przykładzie jeszcze detali architektonicznych, bo tam się nie zgadzały szczegóły, to, czyli że dekoracja została zrobiona niechlujnie, ale to jest właśnie wiele mówiące jak daleko rządzący i, i wojskowi są w stanie pójść w tych swoich działaniach. Jak, dalek, jak bardzo są potrafią być bezczelni, nagrać rewolucję na planie filmowym w Dubaju i pokazywać ją, że tu właśnie dyktator uciekł, bo, bo ludzie go zrobili na Centralnym Placu strajk i go wygonili. No, a się okazuje, że ten Centralny Plac ma, różni się w szczegółach od oryginału i w tym momencie akurat kto był w w się widział przez okno, że jest spokój, na, na placu nikogo nie ma, praktycznie życie jest jak co dzień. A w telewizji Al Jazeera, bo to właśnie w niej to się po, pojawiło, e, te relacje rzekomo na, na bieżąco pokazywane, twierdziła, że trwa rewolucja tutaj, ludzie pokojowo nastawieni wyszli na ulicę, wznoszą okrzyki, już dyktator uciekł ze swojego pałacu, nikt go nie może znaleźć. I to, to jest udowodnione. Znaczy to można sprawdzić, wykazać, że to się wydarzyło. Te oszustwa telewizyjne miały miejsce. I to nie jest ani pierwszy, ani ostatni przykład. Jeden z wielu. Wobec tego dzisiaj, jeżeli ktoś mówi, że maskierowka to jest niemożliwe, że tu nie da się zrobić takiego planu telewizyjnego z wydarzeń historycznych, tak? nie, to nikt by przecież na taki pomysł nie wpadł. Ach, to jest niemożliwe, bo to się w głowie nie mieści. Ach, po co pan jest oszołomem, to teorie spiskowe to... Proszę mi wybaczyć, ale człowiek, który takie tezy głosi, jest idiotą. A na pewno nie zna najnowszej historii, tej, o której ja tu przykłady relacjonuję. Bo to się dzieje. To, co oglądamy w telewizorze, to są obrazki zmontowane do masowej konsumpcji przez otumanionych baranów. I za tymi obrazkami najczęściej nie ma ani krzyczyny prawdy. To są dekoracje zmontowane migające obrazki, z wydarzeń, które być może miały miejsca, a często w ogóle się nie wydarzyły. Często w ogóle się nie wydarzyły, bo to jest gra aktorska na potrzeby przedstawienia. Otóż przypomnę może przykład zupełnie odwrotny, mianowicie jak na planie filmowym robi się politykę. Był taki film, komedia, która wzbudziła wielkie zainteresowanie. Oglądałam to w roku 98 na Berlinale Walk the Dog. Polski tytuł był bardzo głupi Fakty i akty. Film, w którym grał Dustin Hoffman i Robert De Nilo. I chodziło o to, żeby przykryć ekscesy prezydenta, który chciał flirtować z jakąś nieletnią. W związku z tym wymyślono wojnę w Albanii. Jak się robi wojnę w Albanii na planie filmowym. No i było to zupełnie niesamowita historia. Bardzo dużo zabawnych sytuacji, ale przede wszystkim siedzieliśmy w w tej wielkiej sali kinowej w fotele z przerażenia, jak można rzeczywiście ludziom zrobić wodę z mózgu. Za pomocą wyłącznie kamer. Do tego był najęty reżyser, fachowiec, znakomity w swojej branży. Tego reżysera grał właśnie Dustin Hoffman. Robert De Niro był takim głównym, że tak powiem, politycznym asystentem, koordynatorem prezenta i on miał tą sytuację ratować. Walk the dog, czyli to jest idiom angielski, że Ogon kręci psem, nie na odwrót, nie, tak, nie jak to jest w naturze, że to pies kręci ogonem, lecz ogon kręci psem. Tam, przypominam, że wtedy jeszcze akurat w 1998 roku zaczynał, zaczynał wychodzić na światło dzienne romans prezydenta Clintona z Moniką Lewińskiej. Kiedy ten film się ukazał, jeszcze nie było to wiadome, dopiero potem... I już myśmy o tym wiedzieli, więc patrzyliśmy ze zdumieniem na tego reżysera potem podczas spotkania z nim, że mógł już wówczas tak szybko jakby uprzedzająco opowiedzieć nam, co tutaj jest grane, co tu się dzieje. Jeszcze nie było wtedy wojny w Jugosławii i tak dalej, tak dalej. Wszystko to się potem dopiero rozkręciło. Tutaj jest właśnie przykład tylko na to, że ten reżyser i cały zespół producencki mieli chyba ogromne zadanie, żeby pokazać nam, w jakim świecie żyjemy. Na pewno, Na pewno tak, tak. Tam były ukryte jeszcze pod spodem takie niuanse, różne wskazówki dla bardziej zaawansowanych widzów, nie, nie widziane gołym okiem od razu, trzeba by to głębiej się zastanowić nad tym filmem. To, to jest dobry przykład, dobra produkcja. Oczywiście jak zwykle dla myślących ludzi, tak, bo wszystko wymaga rozbioru e, głębszego, jeżeli to jest gra wielu interesów. Wiadomo, że nie da się zrobić zbyt ambitnego filmu, bo wówczas nie wiem, jak, jak dobry by nie był artystycznie, no to jeżeli jest zbyt skomplikowana fabuła, zbyt głębokie przesłanie i zbyt, jak to nazywam, barokowy, no to masowy widz to odrzuci i nie będzie tego oglądał. Więc będzie porażka kasowa. Natomiast znowu dla artysty zrobienie masowego filmu kolejnego 357 na ten sam temat, tak, gdzie śmieją się tylko idioci, no też nie jest szczytem jego marzeń, no bo równie dobrze, a może nawet lepiej, można zarobić robiąc klipy reklamowe dla telewizji, prawda? Więc tutaj gdzieś jest w środku dla tych twórców sztuki filmowej, a to jest sztuka przecież. Jest taki złoty środek. No, jest strasznie trudno go znaleźć w świecie, gdzie rządzą pieniądze. Pieniądz zamawia i pieniądz wymaga. No bo po prostu tak jest. Rzeczy niewygodne, czyli filmy, przesłania, czy produkcje niewygodne to wie każdy reżyser, każdy autor po prostu wie, że zrobi jakiś temat, tak? Przyniesie projekt wstępny do producenta i ten mu powie, no ale przykro mi, ja tego filmu nie mogę zrealizować. No dlaczego? No bo, no bo nie mogę. Nawet jeżeli go wyprodukuję, to, no to zostanie zastopowana dystrybucja na przykład. Czy Polaków jest łatwo okłamać? No to zależy, według jakiej miary to mierzymy. W jakich kategoriach, w jakich kryteriach. Wiesz, był raport MAC, Tutaj oburzaliśmy się na raport MAC, potem był, był raport komisji Millera, prawda? W raport, raport MAC nikogo na świecie nie poruszył, nawet przetłumaczyliśmy to na język angielski, żeby zapobiec tej dezinformacji rosyjskiej. Niestety było to za późno i nikogo to nie interesowało, ale Polacy nie wierząc w raport MAC jednocześnie też jakby starają się swoje sumienia i swoją świadomość jakby ugłaskać, żeby nie zastanawiać się głębiej, nad tym, co się właściwie wydarzyło 10 kwietnia. Takie mam wrażenie. No, na pewno to są rzeczy dobre i złe. Dobre jest to, że ludzie zachowali zdrowy rozsądek polegający na tym, że bardzo szybko odrzucili tę nachalną propagandę, że Kaczyński zmuszał pilotów do lądowania, i dziadu, prawda, natychmiast tutaj we mgle, bo ja, bo ja was tu wszystkich pozwalniam, tak? Ta pierwsza narracja padła dosyć szybko. Znaczy, to ordynarne kłamstwo, że był nieszczęśliwy wypadek, no i tak nieszczęśliwie wszyscy zginęli, to dosyć szybko upadło. Oficjalnie ta śmierć trwa dłużej, ale tak zwane kryterium ulicy, to co ludzie wiedzą, czy mówią, no to już w terminie nie wiem, pierwszych trzech miesięcy też było rozstrzygnięte. To znaczy latem 2010 już było wiadomo, że ta narracja szalonego Kaczyńskiego, który zmusza łańskich pilotów do lądowania we mgle, jest nieprawdziwa. No i wówczas, no, została kontynuowana na, usilnie tam, narrację tak pancernej brzozy. Ona też dosyć szybko padła, ze względów na poły naukowych, tych badań, wszystkich wyliczeń i tak a z drugiej strony ze względu na jej niespójność faktyczną, tak, widoczną gołym okiem. Co jest ważne? Podskórnie ludzie wiedzieli, że jest nie w porządku praktycznie od, od samego początku. I to jest zdrowy objaw. Natomiast niezdrowy objaw polega na tym, że strasznie długo im zajęło, czy zajmuje nadal odrzucenie tej narracji pancernej brzozy, która się nie pojawiła pierwszego dnia. Proszę zwrócić uwagę, ona została wylansowana w efekcie odrzucenia tej pierwszej chamskiej wersji. I ona się utrzymywała przez miesiące i trwa właściwie do dzisiaj. Znaczy nie, niektórzy dziennikarze do dzisiaj ją porczywie lansują. Po tym, jak napisali te książki na ten temat, że tak leciał samolot, urwało mu się skrzydło, zrobił, przewrócił się na plecy. I oni nadal się nie wstydzą o tym mówić. I jeszcze nie zeszli wimfami do podziemia. Ale wiesz, nawet w formie narracji odwróconej to też jest wciąż powtarzany, powtarzana jest ta fraza z całą świadomością moim zdaniem dlatego, że robią to fachowcy, którzy powtarzają w tej chwili od pewnego czasu nie było zerwania skrzydła przez pancerną brzozę skrzydło się nie urwało na brzozie nie ścięło brzozy i tak dalej wciąż jest ten obraz powtarzany i wbijany ludziom do głowy samolotu, który coś ma wspólnego ze skrzydłem z tą, to, jego skrzydło ma coś wspólnego z tą brzozą rozumiesz? Czy tak. ona, czy to skrzydło się na tej brzozie ułamało czy nie, to już jest jakby drugorzędna sprawa. W każdym razie wciąż mamy ten sam obraz tej okropnej łączki zaśmieconej, tej jakiejś brzozy, która doprowadza do upadku bądź nie naszego samolotu. To znaczy chodzi o to, że nie zostało jeszcze całkowicie zdecydowane, jak to naprawdę było. Wie pan, tu różnie ludzie mówią na to. Jedni mówią tak, drudzy mówią inaczej. To była ta brzoza, czy jej nie było. To się oni spierają i nigdy się do tego nie, nie dowiemy, jak było naprawdę. To do tego się sprowadza i to jest źle. To znaczy, to źle świadczy zarówno o kondycji umysłowej społeczeństwa, o całości i źle świadczy o opinii na temat tego społeczeństwa, tych master of the universe, tych, co, co, co tworzą te legendy. Oni po prostu gardzą tym społeczeństwem i wciskając im taką dziadowską ciemnotę. Arogancja jest porażająca, że nawet w obliczu ewidentnych dowodów, że to jest nieprawda, nadal bezczelnie lansują tę swoją narrację, mimo tego, że ona jest sprzeczna, bo ona już, no, skoro tyle miesięcy, żeśmy o tym powtarzali, Mówili, no to jeszcze trochę pociągniemy, żeby to ugruntować w głowach. Jeżeli ludzie nie reagują na to nerwowo, nie dostają, nie widzą w tym sprzeczności i nie chcą się im rzucić do gardeł w tej chwili, kiedy stwierdzą, że to jest ewidentne kłamstwo i że dawali się przez te miesiące czarować tym kłamcom tak bezczelnie, to znaczy, że faktycznie społeczeństwo zasługuje na takie traktowanie. To znaczy, jest to stado w którym można mówić wszystko, zupełnie bezkarnie, kłamać im żywe oczy, no, oni i tak jutro o tym zapomną. No wiesz, dwa lata kłamstw na temat katastrofy, nie katastrofy, na temat tragedii 10 kwietnia, jestem przeciwna słowom katastrofa, to jest jedno, ale ponad 20 lat kłamstw na temat transformacji i w ogóle nowej drogi polskiej, etc. To jest druga sprawa, prawda? Także tutaj już jakby była, do, dobre było przygotowanie. Posłuchaj, czy w tym wszystkim maskierowka charakteryzuje się także tym, że pracują nad tym, jest to operacja zawsze bardzo długo trwała, z wieloma celami, krótszymi i dalszymi. I pracują nad tym mistrzowie. Czy widzisz tutaj tym wszystkim, co się stało? Co stało się przed 10 kwietnia, co stało się 10 kwietnia i potem? Czy widzisz rękę mistrzów? Widzę rękę mistrzów i ja nawet mogę wskazać personalnie mistrza, który wiodącego ceremonii, to jest oczywiście hipoteza. Jest to wybitny twórca i to jest twórca filmowy właśnie. Dlaczego filmowy? Czyli chodzi ci o oprawę, tak? Tak, o oprawę całego spektaklu, bo to jest spektakl telewizyjny. To była katastrofa telewizyjna. Ona się rozegrała w... prawie wyłącznie w telewizji. Cały ten sztafarz, nie tylko w trakcie, ale później następstwa, wszystkie te relacje, to one się opierają prawie w stu procentach na materiale audiowizualnym z filmu Wiśniewskiego. Właściwie cały materiał, który mamy do tego, to, to jest obrazek z telewizora. Czyli, że to przedstawienie, ten spektakl rozciągnięty na miesiące, tak, czyli powtarzany w różnych tam wariacjach, to jest spektakl telewizyjno-teatralny, no z dodatkami symboliki mistyki jakiejś historycznej. No i został oczywiście odpowiednio zaplanowany i rozpisany na rolę. Ja widzę tu rękę konkretnego człowieka, który został wielokrotnie już sprawdzony i nagrodzony też wielokrotnie i ma w swoim dorobku też Oscara. No proszę, no proszę. No kim mówisz, tak. mówisz, Znaczy to jest... Domysł, tak, to jest hipoteza. Widzi się do rękę, tak? to są... I to jest za wcześnie, żeby pokazywać pierwsze dowody, które na to mam, i też domysły, które na ten temat mam. Ale są one mocne, jeżeli odważam się mówić tak otwarcie. Wiele na to wskazuje. Z, z historii, z jego dokonań i z jego dalszych działań. No to chyba to miał na myśli premier Tusk, mówiąc, że państwo się sprawdziło. Miał na myśli to, że ceremonie zostały tak szybko przygotowane, ba, 10 kwietnia Media stanęły na wysokości zadania, przygotowując już pod wieczór specjalne wydania z, ze zdjęciami ofiar, kiedy jeszcze tego wszystkiego dosłownie nie zdo, zdołaliśmy pojąć, co się stało. Mieliśmy już te gazety. Oprócz panów z Czerskiej, wydała chyba też Rzepa bodaj, potem specjalne numery i tak dalej, i tak dalej, cały szereg książek, które jak grzyby po deszczu wyrastały. Pamiętasz, że w telewizji już od zaraz w godzinach już wczesnych popołudniowych już było wszystko pięknie, ale już od początku bodaj, bo ja akurat dopiero po południu zaczęłam oglądać telewizję, bo byłam przedtem w podróży, ale zdaje się od samego początku już i odpowiednio muzyka była dobrana i fragment muzyczny pewien się ciągle powtarzał, prawda? I biogramy były przygotowane, i to wszystko było w takim sosie straszliwym, żałobnym, na wysokim diapazonie. Oprawa słowno-muzyczna była głęboko przemyślana, symboliczna. Kluczowe ikony takie graficzne były już jakby wyselekcjonowane. Wiadomo było, jaki ten przekaz będzie, jak on będzie konstruowany. Te elementy składowe były jakby już na podorędziu. Może one nie były już w sensie fizycznym gotowe jako szablony, ale było wiadomo z czego je wyciąć. Znaczy te materiały, ja jestem głęboko przekonany, że były już gotowe. Jako surowiec, jako konspekt do działania. No ja przypomnę jeszcze te orędzie marszałka Komorowskiego do Narodu, które znalazło się za sobą w zasobach telewizji już o godzinie piątej z minutami. Takich przykładów jasnowidzenia tam mamy ogromną masę. To są nie tylko serwisy właśnie mediów elektronicznych, ale wydania papierowe też, gazet, które musiały zostać przygotowane poprzedniej nocy. Na przykład to chyba było nie, czy prawo? No tak, tak. Urbanowe nie. Na przykład z okładką. Tak, z tym samolotem tak, i Gosiewski na tym okrakiem lecący i tam był napis y, katastrofa na pierwszej stronie. Jest więcej takich przykładów jasnowidzeń i y, y, y, oczywiście można sobie żartować, no, że to, ta, wie pan, to taki no, całkowicie nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Tak, no ja rozumiem, że takie, okolicz... takie przypadki się zdarzają. To wszystko było orkiestrowane na dwie strony, dlatego że y, mnóstwo przykładów prekognicji było, nawet w agencjach prasowych zachodnich, tutaj koledzy nasi wynaleźli informacje z Francji. Z kolei w Rosji podobnie. Znalazło się kilka informacji już wcześniej. Mało tego pewien administrator strony internetowej pewnej szkoły oficerskiej lotniczej z Ukrainy, niejaki Juri, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, z powodu nadmiaru, że tak powiem, zajęć, ponieważ w planie było wielkie wesele jego kolegi z jednostki. W związku z tym dał informację o katastrofie samolotu Tu-154M-101 z prezydentem Kaczyńskim na pokładzie. Stawił to na stronę internetową owej szkoły, Uwaga, słuchaj, o północy, dokładnie o godzinie 00 z 8 na 9 kwietnia. Czyli z jakiegoś rozdzielnika otrzymał te informacje, prawda? To się nazywa porządek i wykonywanie zadań. Miał w planie wykonać, nie mógł zrobić tego później ze względu na natłok zaplanowanych obowiązków. Wobec tego przesunął wykonanie na wcześniejszą godzinę, żeby nie zawalić. No, piękna żołnierska postawa, należy mu przyklasnąć, tak? trzymać. Jeżeli dziesiątego nie mógł tego zrobić, to zrobił to 9, To mi się podoba. No tak, mnie też, też. Do niedawna jeszcze można było znaleźć te informacje na tej stronie, ale jak niektórzy słusznie zauważyli, służby rosyjskie bardzo pilnie przeglądają wszystkie informacje, wszystkie nasze reszersze, wszystkie nasze artykuły i tak dalej, pilnując tego, co my wiemy. W związku z tym również ta informacja zniknęła jakiś czas temu z tej strony. Ale mamy mamy skany, mamy zrzuty. Tych informacji agencyjnych na temat tak zwanej katastrofy są dziesiątki, jeżeli nie setki. Ja ze względu na to, że wiedząc jak to się odbywa, to nawet nie, nie kłopotałem się tym, żeby to archiwizować, bo było ich tak wiele, że po prostu można to, tego się wszystkiego nie da zamazać można nawet po długim czasie trafić do, do, do źródła. Dlaczego? No bo skasują 90% nawet tych śladów, tych zasobów, a i tak 10% zostanie. I okazało się, że to słuszne było podejście. Oceniałem to na gorąco. Z dynamiki tych depesz, które nadchodziły później, które się rozwijało dalej, nie? Oceniałem, że tak na oko że pierwsza informacja musiała o wypadku, agencyjna, musiała pójść w eter około godziny 8.30 naszego czasu. Na podstawie poszlak, czyli tych innych informacji wtórnych, które się pojawiły. No i ostatnio, dzięki temu, że, że wiele ludzi zostało zachęcone do współpracy, jeden z blogerów zrobił takie zestawienie, czyli systematycznie zebrał informacje źródłowe, czyli... Oto to wymaga żmudnego porównywania źródeł, bo one się nawzajem do siebie odwołują. Jedny, w internecie to się robi tak, że z jednego serwisu inny serwis kopiuje, wkłada na swój serwer i tak dalej. I później jak się zmienia zapisy na tych, tych poszczególnych kopii, no to można dzięki temu zweryfikować, które z nich zostały zmienione. No bo się pojawia następstwo czasowe i jeżeli ono jest zakłócone, to można stwierdzić, gdzie zostało to zmienione i o ile. To, to, to badanie zostało wykonane i w jego w wyniku no, potwierdziło się to praktycznie no, z dźwigąco dokładnością, że pierwsza informacja agencyjna o tym wypadku została wpuszczona w obieg informacyjny około właśnie 8.30, między 8.27 bodajże a 8.32, taka jest tutaj dopuszczalna granica tego pierwszego tej pierwszej agencyjnej wiadomości i na pewno ona była sygnowana Reuters, źródłowa, powoływała się na inną agencję, która z kolei odwoływała się znowu do Reutersa, czyli tak zwane masło maślane. Ten Reuters, ta pani Lidia Kelly, tak. um, która jest tam chyba korespondentką w Rosji, otóż ona odwoływała się przede wszystkim do informacji uzyskanej od pana Piotra Paszkowskiego, rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Tak, a on się powoływał na Reutersa. Bardzo wygodnie. No tak, ale chodziło nam dzisiaj o to, żeby się skupić na temacie i na pojęciu maskirowka i doszliśmy dzięki Tobie, do, dzięki tym Twoim wyjaśnieniom do tego, że nie jest to żaden ewenement, nie jest to nic takiego, czego już od lat dziesiątków się nie stosuje i nie znamy tego, tylko wydawało nam się, że nam się coś takiego nie może przydarzyć, prawda? że my jesteśmy na to za mądrzy, zacwani, na zbyt krytyczni i tak dalej. Tymczasem zdarzyło się i przełykamy to jakoś, tą maskirowkę, która nadal trwa. Bo to nie jest proces zakończony 10 kwietnia, to się wszystko dalej potem rozwijało i trwa nadal. Ja może, ja może. przytoczę podręcznika, który właśnie ja przestudiowałem. Jest jeden z tytułów rozdziałów. Wojna psychologiczna. Jednym z ważnych rozdziałów czy metod wojny informacyjnej jest tak zwana wojna psychologiczna. Polega na oddziaływaniu na morale, na psychikę grup społecznych czy poszczególnych jednostek wojskowych, czy zgrupowań, czy z całych społeczeństw grup etnicznych, na, podst na podstawie badania, oddziaływania różnymi metodami na ich zbiorową psychę, na ich samoświadomość, na ich kondycję poznawczą i moralną. Wojna psychologiczna. No to czyli podstawa w ogóle, bo to yy, znamy od tysiącleci, prawda? Dzisiaj nazywa się to propaganda, public relations, reklama, sugestia, jak jeszcze inaczej, mass media. To jest jeden kompleks. Tym się zajmuje masowa komunikacja. Właściwie jest główne ich zadanie i urabianie opinii społecznej. Nie informowanie ich o faktycznych wydarzeniach, czy faktyczny, przekazywanie im jakiejkolwiek wiedzy na temat świata, czy wydarzeń, tylko formułowanie ich opinii na temat tego, co się dzieje. No i te nasze rozmowy właśnie mają chyba temu przede wszystkim służyć, dlatego nazwaliśmy je prawda i fikcja żeby nasi słuchacze mogli sami wyłuskać z tego natłoku, z tego chaosu informacji na temat 10 kwietnia i na temat tego, co się po tym zaczęło z tym wydarzeniem robić, czynić, żeby sami mogli wyłuskać, co jest dla nich prawdą, a co jest fikcją. My mówimy o naszych prawdach i o, nasz, i o tym, co uznajemy za fikcję, natomiast słuchacze mają prawo wyboru według własnego sumienia i własnego stanu świadomości. Temat, którego prawdziwe okoliczności są przed opinią publiczną skrzętnie ukrywane, spędza nam, czyli Polakom w kraju i we wszystkich zakątkach świata, sens oczu i zmusza do zastanowienia się nad wieloma aspektami. To są takie przyspieszone kursy nauk rozmaitych, nie tylko politycznych i nie tylko militarnych. Ja poszerzyłam ogromnie swoją wiedzę na temat na przykład lotnictwa i na temat prawa, muszę powiedzieć. Nie wiem jak ty, ale czy po 23 miesiącach śledztwa prokuratorskiego i sejmowego zbliżyliśmy się w jakikolwiek sposób do prawdy? Jak ty oceniasz? Zależy jak, dla kogo. Ja na pewno dzięki swojemu wysiłkowi i wysiłkowi innych osób zbiorowemu zdecydowanie jestem bliżej obiektywnego obrazu wydarzeń. Natomiast oczywiście nie, ani nie roszczę sobie prawa do wyłączności tej wiedzy, ani do nieomylności, a tym bardziej do poznania wszystkiego. Na pewno, z całą pewnością jest ogromna przepaść między tym, co powinniśmy wiedzieć, a tym, co nam się podało do wiadomości. Pomimo wielkiego uporu i determinacji w poszukiwaniu, czy odzyskiwaniu tej wiedzy, nie, nie jest to ani powszechne, ani masowe, ani, ani też nie obejmuje całości tych zagadnień. Wiele rzeczy jest jeszcze zakrytych, całkowicie. Utajnionych, zabetonowanych na zawsze wydawałoby się. Myślę, że to, co się wydarzyło w Katyniu przed 72 laty, jest dobrym prognostykiem, bo tamta wiedza też została zabetonowana kilk kilkakrotnie, a jednak wypłynęła na powierzchnię. Więc mam wrażenie, czy nadzieję, przekonanie wewnętrzne, że ta sprawa również w mniejszym, w większym stopniu wypłynie na powierzchnię prawidłowy obraz, ale przestrzegałbym przed zbytnim optymizmem. Niestety wiedza na ten temat pełna nie leży w internecie żadnej poważnej siły politycznej. Ani w kraju, ani na świecie. Taki jest mój osąd po tych wielu miesiącach. Nikomu liczącemu się politycznie i w kraju, i na świecie nie zależy na ujawnieniu prawdy, a na pewno całej prawdy o tym zdarzeniu. Podzielam Twoją opinię na ten temat, chociaż jest ona bardzo gorzka, ale podzielam ją w całości. Oczywiście będziemy na ten temat rozmawiać jeszcze nie raz, bo jest to największa tragedia w naszej powojennej historii. Zapraszam Państwa do słuchania nas w najbliższej przyszłości. I cóż, może zakończmy teraz tę część naszej rozmowy na ten, w tym momencie i będziemy wracać do tematu o największej tragedii naszej powojennej historii. Będziemy kontynuować. Na kolejny odcinek zapraszamy już za kilka dni. Tymczasem żegnamy się z Państwem. Mówiła Joanna Mieszko-Durkiewicz oraz... Do to Do się. To usłyszeć